Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj goszczę u Jacka Walkiewicza w jego księgarni, o której pewnie jeszcze powiemy na końcu, bo bardzo ciekawe miejsce i warte, żeby tutaj zajrzeć i zajrzeć i też skorzystać z tych wszystkich książek, które tu są. Natomiast ze mną jest Jacek Walkiewicz, pewnie znany wielu słuchaczom kontestacji. Ja bym określił go jednym słowem. Szukałem długo jednego słowa, którym mógłbym go określić i po przeczytaniu jego książek, po obejrzeniu jego wywiadu znalazłem takie słowo – mędrzec. Jacku, jak ty określiłbyś siebie? No, wiesz, tak bym nie określił, bo mam zbyt dużo pokory, żeby mieć poczucie, że, że jestem mędrcem. Pewnie w dobie, w czasach, w których w ogóle brakuje ludzi, którzy chcieliby być jakimiś autorytetami, a ci, którzy są, to powoli umierają, bo to jest to pokolenie jeszcze przedwojenne, szukamy takich osób i być może już te kolejne pokolenia muszą się pogodzić z tym, że taki tytuł będą miały, chociaż nie będą klasycznymi mędrcami, których pamiętamy z literatury. Takimi, którzy mają brodę siwą, długą. I, I pewnie takie osoby, to mi się kojarzyły z osobami z Indii, które spotkałem z takimi mędrcami z Indii, którzy w aśramach siedzą i, i do których przychodzą ludzie. Ale... No, skoro tak mnie nazwałeś, to rozumiem, że będę musiał się trochę pomądrzyć. <głosy> Na to właśnie liczę. Moje, moje myślenie o Mędrcach jest takie, że współczesny mędrzec jest wielobarwny. Jeden wchodzi w eleganckim garniturze Armaniego, inny być może właśnie w Indiach w tamtejszym stroju, a jeszcze inny może gdzieś w Afryce siedzi i prawie nagi też dzieli się swoją mądrością. To, co mam na myśli, to myślę o ludziach, którzy coś przeżyli, doświadczyli, zrozumieli, dzielą się z innymi, chociaż nie uzurpują sobie zwykle prawa do nieomylności. Yy, założyłem, że większość słuchaczy będzie Cię kojarzyła, natomiast gdybyś mógł w paru słowach przybliżyć swoją osobę, Zdefiniowanie kim się jest na ogół zaczynamy od, od zawodu. Tak? Najczęściej jesteśmy też przedstawiani, w związku z tym o mnie mówi się, że jestem psychologiem, mówcą, niektórzy mówią mentorem, do tego dodają jeszcze, że właścicielem księgarni czy księgarzem, ojcem szwórki dzieci, ja często o tym mówię, w jaki sposób mnie to definiuje. Ale ja myślę, że jestem takim człowiekiem, który jest poszukiwaczem, kolekcjonerem chwil, doświadczeń. Ja dużo zwracam uwagi na to pojęcie, które dla niektórych jest odkryciem dla mnie już chyba było dawno, bo się przyzwyczaiłem, że doświadczam życia w różnych jego smakach, kolorach i że ta, ta tak naprawdę filozofia pomaga mi budować swoją prawdę, która się zmienia wraz ze mną, czyli doświadczenie zmienia myślenie i i chyba jestem kolekcjonerem tych doświadczeń. Dzisiaj na wykładzie powiedziałeś, że nie brakuje cudów, brakuje zachwytu. Powiedz, co, czy zawsze tak było, że życie budziło w Tobie zachwyt? Czy był jakiś moment, kiedy to nastąpiło? Czy był jakiś proces? już ja też mówiłem na wykładzie, że są z pokolenia, gdzie zwykła cytryna zachwycała, jak była w domu. I, i picie herbaty z cytryną i z cukrem, pamiętam było dla mnie przeżyciem bardzo miłym nie było koli, nie było kompot niespecjalnie lubiłem i jak była cytryna i ten cukier to ten smak herbaty naprawdę prowadza mnie w stan zachwytu i dobrego nastroju dzisiaj nie piję już ani cytryny, ani z cukrem ale te banalne rzeczy były dosyć znaczące w naszym życiu proza życia bardziej szara niż dzisiaj bo ta proza dzisiaj jest kolorowa w związku z tym o ten zachwyt było y, łatwiej. Ale ja myślę, że zachwyt jest w dużym stopniu też y, wynikiem y, tej wewnętrznej naszej y, predyspozycji, jakiegoś spokoju, takiego y, oderwania się trochę od y, rzeczy, do których mamy stosunek bardzo emocjonalny i którym przypisujemy czasami nadwartość i, i jesteśmy zaskoczeni, jak, jak potem y, się okazuje, że te rzeczy wcale nas nie... nie, nie nie sprawiły, że jesteśmy szczęśliwi. W związku z tym zachwyt, tak jak dzisiaj mówiłem, jest dla mnie przeżyciem gdzieś między czymś duchowym, a czymś chyba na poziomie umysłu, czyli czymś, co wynika z pewnych myśli, z intelektualnego rozważania, a czymś, co już jest trochę na, na poziomie powiedziałbym ducha, czyli wiesz, trudno to nazwać, ale powiedziałbym, że ta duchowość nasza to to takie umiłowanie życia, takie właśnie życie z radością i przyjmowanie pewnych rzeczy. I w tej radości jest zachwyt właśnie. Bardzo ciekawe było dzisiaj ten wykład do pamiętniku, kiedy cytowałeś jeden z wpisów Twojej matki chrzestnej e, o takim typowym Polak-cierpiętnik. E, tak. tak. Czy mógłbyś się do tego odnieść? Ponieważ... E, mówisz często, jestem z pokolenia, jestem z podobnego pokolenia. i, i... Jestem z pokolenia, no które jest już urodzone w Polsce odbudowanej w dużym stopniu, bo to już było 17 lat po wojnie, kiedy się urodziłem, czyli trochę tak jak teraz u nas w transformacji, dzieci się rodzą, centra handlowe są i, i powiedzieć im, że kiedyś w całym sklepie był tylko ocet, to mogą spytać, jak to w całym Oszą był ocet, hmm. prawda? Bo, bo to jest jakiś standard. W związku z tym ten świat wtedy już był w miarę atrakcyjny dla mnie. Oczywiście dopóki nie mamy porównania, bo jak ktoś przywiózł gumę do rzucia ze Stanów Zjednoczonych i miała smak cynamonu, a w Polsce w ogóle wtedy była taka nijaka guma, pamiętam Bolek i Lolek, no to wtedy kiedy porównujemy to oczywiście widzimy, że jest coś czego nie ma na co dzień i o czym można marzyć. Ale wychowywałem się na filmach takich, gdzie to cierpienie gdzieś było, prawda? No, kultowym filmem dla mnie było Czterech Pancernych i, i te teksty stamtąd, i, i ten heroizm. I, i, I praktycznie chcąc, nie chcąc, wchłonąłem to, co moja ciocia napisała, że Polakiem jesteś, a Polak na Ziemi ma kochać i cierpieć stale. I, i, i pewnie ponieważ też pracowałeś, jak mówię, w świecie, ludzi uzależnionych. Pewnie widać, jak często ludzie robią z siebie ofiarę, jak, jak, jak, jak w tym cierpieniu, takim autodestrukcji tak naprawdę tkwią jak to się gdzieś wynosi właśnie, że, że to na zatracenie czasami trzeba pójść w imię jakichś wartości, pod którymi pewnie byśmy się nie chcieli podpisać, ale z jakichś powodów jest taki, nie wiem, trend, moda i u nas ten taki bohater romantyczny jest, myślę, ciągle obecny, czyli zrobić coś wielkiego. Zresztą na polskim pani kiedyś się spytała, czy chcecie tlić się przez całe życie jak takie kopcie, czy chcecie rozbłysnąć wielkim światłem i zgasnąć. No To jest według mnie chore pytanie. Ani nie chcą się tlić jak kopeć, ani nie chcą rozbłysnąć i, i zgasnąć. No. Chcą się po prostu palić i jakby cieszyć się tym życiem. Także moje pokolenie, myślę, miało w przekazach filmowych i w takiej codzienności, właśnie w tym staniu w kolejkach, w tym takim męczeniu, udręczeniu które nie było barwne. Dzisiaj też ludzie, można powiedzieć, że są udręczeni, umęczeni, bo, bo długo pracują, bo może nie stoją w kolejkach, ale yy, robią inne rzeczy, które wymagają od nich czasu. Ale dzisiejszy świat jest kolorowy i barwny i nie jest taki siermiężny. A ten mój był taki szary. No, Światka chleba, jogurt do tego yy, i, i oranżada tak naprawdę. Chociaż dzisiaj, jak patrzę z perspektywy, no to y, ten świat był mimo wszystko obiektem fascynacji y, i kupną czasami tego guma, gumy Donald's jakiś czas prawie ogromną frajdę, dzisiaj takich rzeczy nie ma, ale długo mi zajęło chyba, y, żeby tak dotarło do mnie, y, że bycie bohaterem swojego życia y, ma sens, tak? że, i to takim bohaterem, który nie ginie, tylko jakby cieszy się tym, co robi i tym, y, czego doświadcza, jakby traktuje to w kategoriach no, pewnego daru, cudu. Yy, dzisiaj pewnie nikt się nad tym nie zastanawia, ale z perspektywy yy, naszych yy, produktów sprzed 30 lat, no, dzisiejszy telefon komórkowy no, to, to jest niezwykłe zjawisko. Dzisiaj jesteśmy w przed dzień według mnie wielkiej rewolucji związanej z wprowadzeniem dronów. Niedługo te drony będą no, nam roznosiły pocztę, przynosiły pizzę i, i pewnie robiły inne rzeczy i też przyjmiemy to jako coś naturalnego. Yy. A ja to spostrzegam w kategoriach czegoś, w cudzysłowie, cudu. No właśnie, wykreowanie nowego stylu, nowego bohatera dla nowego pokolenia. Co ten nowy bohater przekaże? Jakie wartości wykreuje? Jeśli chodzi o bohaterów, jak wspominałeś o tym, że się takie bogactwo różnych doświadczeń, ludzi, wrażeń, możliwości, w związku z tym bohaterowie są bardzo różni. Na, na pewno dzisiejszy bohater to jest ktoś, kto musi być, być zauważony. Żyjemy w świecie, w którym wa wartościowsze jest dla ludzi być zauważonym i samemu zauważyć, w związku z tym dużo się mówi o kreowaniu, wizerunku, o, o, o, o tym, żeby nie być takim anonimowym, żeby być marką swoją, Także dzisiejszy bohater jest nowoczesny, musi być zauważony. Nie powinien ginąć, aczkolwiek powinien mieć wiesz, trochę takich historii, jak to tam zbankrutował, doszedł do dna. Ale oczywiście powinien mieć również na końcu puentę, że a potem się nie poddał, poszedł przed siebie i dzisiaj jest szczęśliwy, bogaty. Na końcu też oczywiście powinien powiedzieć, że ale wie, że to bogactwo nie jest najistotniejsze, najistotniejsi są ludzie, relacje, wiesz, taki bohater powinien być ekologiczny i nie, nie, nie eksponować tutaj tej strony materialnej, ale ją mieć, czyli, czyli gdzieś w tle mieć dobry samochód, mieszkanie i móc pojechać za granicę, ale pomagać charytatywnie, działać w hospicjach, wiesz, no taki wizerunek chyba jest najbardziej atrakcyjny. Widzę, że młodzi mają też taką potrzebę szybkiego przejścia na tak zwaną emeryturę, czyli mieć dochód pasywny siedzieć na karaibach i, no, i być wolnym człowiekiem, tak to spostrzegają. To nie jest mój bohater, powiem szczerze, bo mój bohater to jest człowiek pracujący i człowiek, który ma etos pracy, który ma, ma świadomość wartości pracy, czyli tego, że praca sama w sobie ma pewną wartość i do tego my jeszcze nadajemy i, i, i to jest taki człowiek, który ma poczucie sensu. Oczywiście Słowa bym powiedział, że te wszystkie atrakcje, które niesie współczesny świat, właśnie te nowoczesne samochody i te, te możliwości podróżowania i, i tak naprawdę urządzania sobie mieszkania na różne sposoby, a nie tylko według jednego wzoru mebli, że to nie ma sensu i że to trzeba odrzucić, wiesz, i medytować. Nie, to, to ma sens. I mam czasami takie wrażenie, że ci ludzie, którzy walczyli o wolność w czasie wojny, Ci ludzie, którzy oddali swoje życie, pewnie byliby zadowoleni, gdyby zobaczyli, że ich prawnuki czy praprawnuki mają wybór. Oczywiście w świecie, w którym są również pewne ograniczenia i niedogodności i bieda i, i, i kłopoty rodzinne, bo każdy ma swoją bajkę i swoją historię i historii można wszędzie znaleźć, że, że ludziom nie jest łatwo. Ale wiesz, to trzeba spytać ludzi, którzy przyjadą z kraju, gdzie, gdzie lecą bomby, żeby się dowiedzieć, że dla nich sam fakt, że nie słyszą lecącego samolotu i, i tego pocisku, to już jest źródło szczęścia. I jak się posłucha pokolenia moich rodziców, to powiedzą, że tych nalotów, te, te, tego co przeżyli się nigdy nie da zapomnieć. I, I sam fakt, że my żyjemy w takim kraju, że póki co nic nie leci nam nad głową, jest wystarczający, żeby uznać, że jest fantastycznie. Także że Mój bohater łączyłby edukację, rozwój, języki z, ze szlachetnością, z moralnością, ale też z pewnym dobrobytem i z tym, że nie ma poczucia winy z tego powodu, że ma taką fannaberry i chce wymienić meble w salonie, bo mu się nie podobają, a nie mu się rozpadły albo wiesz, albo woda jej zalała. Także tak, taka normalność mi się wydaje w tym jest. Myślę, że dla wielu ludzi to jest bardzo pociągający bohater, natomiast to, z czym się spotykam, pewnie ty też pracuję dużo z ludźmi, to jest skąd brać do tego siłę. Napisałeś książkę Pełna moc życia, mniej może znana, ale powiem szczerze dla mnie, na mnie zrobiła większe wrażenie niż Pełna moc możliwości. Yy, w każdym razie polecam obie książki. Yy, I tam mówisz o tej mocy, o mocy właśnie do takiego życia i mógłbyś przybliżyć swoją ideę. są so, yy... No to jest pewna metafora startującego samolotu, który odrywa się od ziemi, wtedy kiedy osiąga pełną moc silników, wszyscy którzy latają to znają ten moment. On stoi na pasie, potem tak naprawdę dodaje gazu do, do oporu i osiąga pełną moc i w pewnym momencie się odrywa od, od, od, od ziemi. Tak? Czyli kiedy myślę o takiej mocy pełnej w życiu, no to myślę o takim odrywaniu się od pewnej prozy. Ale to jest, to, to jest metafora, bo Enzo Ferrari bodajże powiedział kiedyś tutto con moderatione, czyli wszystko z umiarem, że, że całe jego życie było takie pełne smakowania różnych rzeczy, ale, ale z umiarem. No, czyli to, to, to nie jest tak, że tam mocno na zatracenie. Natomiast trochę dla mnie potem się kryje takie życie na pełen etat, czyli jak się pracuje, to to się nie wstaje rano i nie mówi się, że jedzie, jedzie się do kamieniołomów. Jak się idzie na imprezę, to się ma frajdę, że się tam jest, że się bawi ze znajomymi. A jak ma się chore dziecko, to, to, to rzeczywiście to się przeżywa, siedzi się w tym domu, nie wiem, przeżywa się ten pobyt w szpitalu. To, to są trudne chwile, ale ale one jakby budują nas, Wiesz, nie, nie jest to taki stan na, na pół taki schłodzony, ani się nie cieszę, ani się nie martwię, no pewna filozofia stoików hmm, pewnie pomaga, ale myślę, hmm, że co jakiś czas tam, amplituda w niektórych obszarach powinna pójść do góry, właśnie w tym, że coś nas zachwyca, a moc, no, ja mówię o tym często, że moc hmm, dla mnie w dużym stopniu wynika z ducha, z takiej zgodności wewnętrznej. Jak patrzymy na takie wielkie postacie Mahatma Gandhi, który sprawił, że Anglicy opuścili Indię, to on siły nie miał. Siłę miała cywilizowana Europa, broń. Natomiast, no, czy, czy Dalai Lama, no są takie postacie, prawda? One zmieniają świat, ale one mają moc, nie, nie mają siły. Coś w rodzaju takiej grawitacji, które ich opromienia i wiesz, takiej bańki i tam gdzie się znajdą, tam, tam czynią dobro i ludzie to jakoś przejmują gdyby tak to sprowadzić na, na ziemię do jakiegoś narzędzia i nie mówić w kategoriach właśnie ducha, bo to może być trudne do uchwycenia, to bym powiedział, że wizja życia, wizja pracy wiesz, taka wizja, że o, chcę mieć bar y, z przekąskami chcę mieć księgarnię y, chcę tak zarabiać pieniądze, albo chcę malować obrazy mam taką wizję, że kiedyś coś tam zrobię i dążę do tego Tutaj kiedyś siedział mężczyzna, który powiedział, że jego koleżanka powiedziała, że chce pracować dla Walta Disneya i, i graficzka. Jak to mówiła w towarzystwie, to wszyscy patrzyli, a miała dwie marzenia. Dwa marzenia spotkać yy, Michaela Jacksona i pracować dla Walta Disneya. I jedno i drugie zrealizowała Michaela, spotkała, bo wysłała mu, jak, jak gdzieś tam był w Londynie, czy gdzieś wysłała mu komiks, który narysowała i on tam był postacią tego komiksu i no, tyle go to zainteresowało, że dał jej tam nie wiem, 10 minut, czy 5 minut na spotkanie. I go spotkała, a do Disneya też wysłała swoje materiały i ją zaproszono i pracuje w studio Walt Disneya od wielu lat. I wiesz, i, i to jest jakaś wizja, tak? że człowiek dzisiaj tą kredeczką sobie tam na jakimś rynku rysuje profile, ale w głowie ma taką wizję i ona mu daje energię do tego, żeby iść dalej, wysyłać, rysować, szkolić się i w którymś momencie patrzymy i on to osiąga i nie widzimy tych 10 lat, czy tam pięciu, czy iluś i nie widzimy tego, że to wszystko powstało w, w głowie tak naprawdę. To Na pewno wartości pomagają, wiesz, takie ogólnie przyjęte za, za szlachetne prawda, miłość, dobro odpowiedzialność, bliska mi jest pokora chyba, też może z wiekiem przychodzi, taka świadomość, że każdy kuje sam i mówi się jest kowalem swojego losu, ale niektórzy mają materiał lepszy, niektórzy mają gorszy, niektórzy nigdy nie osiągną tego, co inni osiągali, bo to jest to niemożliwe z wielu powodów, prawda? W związku z tym każdy odnajduje się w obrębie tego świata, który ma, tego materiału i stara się z tego wykuć coś najlepszego i jakby ta jego sumienność, ta taka właśnie etyczność w tym, wiesz, że, że no to co Marek Skała wczoraj mówił, że w Edynburgu jak zobaczy kierowca autobusu, że po drugiej stronie ktoś idzie i chce wsiąść, to ten autobus zatrzyma. I na pytanie dlaczego zatrzymałeś, przecież to nie jest twoja sprawa, to powie, ale zaraz ja jestem odwożenia ludzi, w związku z tym jak miałbym się nie zatrzymać, no to jest moja praca, tak? Czyli to, to jest ta, tam jest to naturalność i powie, powiedzmy normalność na umraz byśmy to już nazwali, wiesz, szlachetnością i medal za kierowca miesiąca, tak. może nawet roku, jak nie dziesięciu jak lat. Także pewnie trzeba by dodać, że ludzie, którzy stoją wokół nas, również nas w tym wszystkim wspierają, czyli bliskie osoby w rozumieniu rodzina, przyjaciele, Ludzie, którzy czasami nam powiedzą to słowo, nie gadaj, tylko zrób, albo spytają, a kiedy w końcu zrobisz, wiesz, jakby składają się na całość, ale ja nie jestem z pokolenia motywacji, bo w moich czasach się ludzie nie motywowali, bo nie znali takiego pojęcia, nie, nie wiedzieli, że można się motywować, a raczej z pokolenia ludzi, którzy pewne rzeczy robili, bo to wynikało z jakichś obowiązków, z jakichś, wiesz, społecznych uwarunkowań, z odpowiedzialności społecznej, że, że tak jak w wielu miejscach na świecie, jak ktoś idzie i ma papier, to rzuci go do kosza, a nie na ulicę. No, to, to wynika z pewnej świadomości tego, że gdyby wszyscy tak zrobili, to by utonęli w śmieciach, prawda? I z takich czynników czasami, no powiedziałbym, wielkich, niecodziennych, jak wizja, bo to brzmi dosyć nieprawdopodobnie, do takich zwykłych, codziennych, że człowiek wstaje rano i robi swoje, prowadza psa, no to jest dla wielu oczywiste, trzeba psa wyprowadzić, nikt się nie motywuje, pies jest u tym motywujący czyli jakby znowu bym wrócił do, do takiej normalności, no, że w tym świecie, w którym kiedyś ludzie jechali na pole, orali, sadzili wykonywali pewne czynności, zbierali myśleli perspektywicznie, żeby zrobić jakieś przetwory na zimę, jakieś zapasy bo potem mieli z czego jeść, czyli gdzieś tą skuteczność swoją weryfikowało im życie i teraz chyba też tak jest jeżeli piszemy 10 życiorysów, czy 20 30, ktoś nas do pracy nie chce przyjąć to być może trzeba zmienić życiorys, być może wysłać 150, być może znaleźć inną drogę, po prostu zapukać do jakichś drzwi w firmie i powiedzieć, że chcą rozmawiać, prawda? Ale to jest dokładnie to samo, tylko myślę, że takie barwniejsze, bo ten świat dzisiaj, wysłanie życiorysów jest według mnie no barwniejsze od wiesz, zbierania czosnku, a ponieważ jako młody człowiek wakacji zbiera czosnek, to wiem co mówię, jak, jak, jak, jak jakieś magii w tym i fantazji i szerszej perspektywy nie ma. Po prostu się człowiek schyla i zbiera czosnek, a potem przez 3 miesiące czuje zapach na rękę. No właśnie, mówiłeś o pewnej normalności. Dla wielu ludzi twoje życie już nie jest normalne. No i ja nie jestem. <laughs> I to nie chodzi o poglądy, tylko chodzi o popularność, tak? Mm. Chodzi o to, że twoje wystąpienie już dawno przekroczyło, nie wiem, czy doszło do 2 milionów obejrzeń. No, milion sześćset stałeś się postacią, nazwijmy to, publiczną. Mhm. Co to zmieniło w tobie i co to zmieniło w twoich bliskich? Czy twoi, twoim bliskim to, bo to jest dla mnie ciekawe. Wiesz, y, y, pozbawiło mnie to pewnego komfortu być anonimowym, wbrew pozorom. Oczywiście ja nie jestem celebrytą i... To mi nie grozi, czy taką osobą, która w zasadzie wszędzie jest rozpoznawana. Jestem rozpoznawany rzeczywiście, ale przez ludzi, którzy jakoś się interesują rozwojem, czyli m, związanych z tematem. Natomiast yy, wiesz, yy, to yy, oznacza, że jesteś w kawiarni, zamawiasz kawę i, i ktoś, kto na ciebie patrzy, już wie, kim ty jesteś. I, chcąc, nie są. Chcąc, tak jak my robimy, my też robimy, jeżeli widzimy znanego aktora na ulicy, to też myślimy sobie, o, jak wygląda, o, tak inaczej wygląda, o, mniejszy, grubszy, nie wiem, wiesz, o, jaki ma samochód, o, nic specjalnego, to ciekawe, myślałem, że lepszy jeździ. No, ocenia się, w związku z tym m, jestem poddawany jakiejś pewnie większej ocenie, yy, pozytywnej pewnie, bo, bo ja się spotykam z samymi pozytywnymi informacjami płynącymi z tego świata zewnętrznego. Na pewno jest jakaś tam grupa ludzi, którym mój przekaz może nie odpowiadać i tych tak zwanych hejterów, ale ja nawet nie wiem, bo, bo nie czytam. Natomiast to, co na pewno gdzieś otrzymałem to takie jakby wrażenie, że rzeczywiście jestem pewną osobą, która mówi o marzeniach, która jest świadectwem tego, że marzenia warto realizować i że jest jakaś grupa ludzi, dla których jest ważne, czy ja na przykład mam znowu jakieś marzenie. I pytają, a jakie pan ma następne marzenie? I oczywiście ja je mam niezależnie, ale mam takie wrażenie, że no, nie, nie, nie mogę teraz powiedzieć, a teraz słuchajcie, że ja się zamykam, kasuję skrzynki mailowe, Facebook, nie będzie mnie, dajcie mi spokój, bo ja jak chcę sobie normalnie funkcjonować a nie ciągle widzieć, że przychodzą maile, na które nie mam czasu odpowiedzieć. W związku z tym to, to jest jakaś zmiana, ale ponieważ całe to moje gadanie od lat i prace w szkoleniach, co, co brzmi też tak górnolotnie i nie, nie chciałbym, żeby tak zostało odebrane właśnie w kategoriach mążenia się, ale była w jakimś stopniu misyjna. Znaczy, jakby resumując i podsumowując wszystkie za i przeciw, to skłamałbym, gdybym powiedział, że, że mi to jakoś przeszkadza. Że jak tu przychodzą ludzie do księgarni i mówią, żeśmy tam przyjechali z daleka, niektórzy z zagranicy i koniecznie chcieliśmy tu przyjść, to żebym ja się jakoś źle czuł. Aczkolwiek ja w codziennej takiej relacji nie jestem jakimś takim człowiekiem, który mógłby wydawać się na podstawie tego przekazu w internecie, tak? ten żartobliwy tryskający na okrągłą energię. Raczej jestem zamknięty, taki filozoficzny, refleksyjny. I czasami mi się zdarzyło, że niektórzy byli zaskoczeni, wie, że, że tu przyjechali i tutaj, a my się cieszymy, a jest godzina dziewiętnasta, jestem po całym dniu, nie boli mnie głowa, kręgosłup, mam tam za cztery przepukliny. No i tam nie uśmiecham się. I potem ktoś pisze, że przyszedł i był zaskoczony, bo go tam potraktowałem. Także na pewno bycie taką osobą w jakiś sposób rozpoznawalną wymaga poradzenia sobie z oceną. Że człowiek będzie poddawany ocenie i, i ona może czasami nie być pozytywna, ale jakbym miał bilansować, to korzyści z tego jest naprawdę wielokrotnie więcej. I, I w zasadzie to chyba jest takie spełnienie marzeń każdego trenera, czy, czy, czy, czy, czy mówcy, czy człowieka, który zajmuje się ludźmi żeby wyjść do tego świata Kowalskiego, bo większość z nas, jak wiesz, jest związana jednak z biznesem i my się pojawiamy tam, gdzie jest korporacja, tam, gdzie są pracownicy, celem większości jest powiedzieć coś, co sprawi, że oni będą bardziej efektywni i mnie to też od wielu lat gdzieś tam męczyło, ja to nawet mówiłem na głos moim znajomym, że ja bym chciał tak, żeby na mój wykład przyszli ludzie po prostu z ulicy, a nie ktoś, kto przyszedł, bo, bo, bo zapłacili, żeby ktoś sam zapłacił za to. I to, i to się zdarzyło dzięki temu filmowi, że, że dzisiaj 80-letnia osoba przeczyta moją książkę. I jak, I jak powiedziała mi dzisiaj pani, czyta swoją książkę moją książkę 10-letniej córce, to to jest dla mnie fascynujące. Czyli ja w zasadzie zszedłem, wiesz, pod te strzechy i skala roczników, do których mogę dotrzeć, jest 60 lat i, i, i to jest dla mnie chyba na, na, największa satysfakcja. Również największą frajdą jest to, że ja mogę na przykład poznać siebie, siedzieć tutaj, poznawać inne osoby, których normalnie bym nie poznał, gdybym zamknięty w tej, w tej bańce czysto biznesowej. A ten film jakby wyjął mnie do, do, do świata ludzi yy, prywatnych. Kończąc już nasz wywiad, właśnie goszczy u Ciebie w księgarni. Wiem, że ta księgarnia z tego, co pisałeś, jest spełnieniem Twoich marzeń z czasów studenckich. Jakbyś mógł trochę więcej opowiedzieć o idei tej księgarni i podać, gdzie ona się znajduje, że zapraszamy oczywiście wszystkich słuchaczy, żeby też to miejsce odwiedzili. Wiesz, jest to... Salonik w zasadzie, księgarnia sześcioregałowa, 16 m2. Na zdjęciu można zobaczyć y, sufit i on powoduje, że specyficzny z tymi aniołami, o których często wspominam, ale on wydłuża trochę tą księgarnię, wydaje się, że jest dłuższa. Około tysiąca książek y, praktycznie związane z rynkiem rozwojowym, z branżą rozwojową, z tematyką rozwojową, bardzo różne i wydawane przez samych autorów w niewielkich nakładach i, i, i znanych y, autorów, wielkich wydawnictw typu chociażby Anthony Robbins i one wszystkie są takimi książkami, które po prostu trzeba przyjść, wziąć, dotknąć, wstawić i nagle poczuć, że się chce ją mieć. Kierować się pewną taką własną intuicją, że ta książka do nas jakoś tam przemawia. Sprzedajemy je również w internecie i w dzisiejszych czasach internet daje możliwość kupienia książki w każdym miejscu kraju, o każdej porze, w związku z tym jest to dla nas ważny kanał komunikacji, a tutaj tak naprawdę w większości przychodzą już Ludzie, którzy chcą tu wejść, pobyć chwilę, zobaczyć jak to marzenie wygląda. i No wiesz, trochę tak jak oglądasz film i, i tam znani aktorzy w jakiejś kawiarni w Londynie czy gdzieś... O, chociażby księgarnia jest, w której yy, był kręcony jeden z filmów. I też jak byłem w Londynie, no to chciałem w tej księgarni wejść. Wchodzisz, patrzysz. T tak samo niektórzy traktują moją księgarnię. Książki są przebrane do tych, które związane są z tematyką, o której mówię, czy inspiracją i takim wsparciem i te, które my tutaj z synem polecamy, bo na co dzień jest syn Janek, a ja jestem jak się mówię i czasami okazjonalnie. I zapraszam oczywiście na Chmielną 10 w Warszawie, bliżej nowego światu, księgarnia pełna moc słów. Ze wszystkim w życiu to jest wartościowe trzeba poszukać, tak księgarni też trzeba poszukać. <grywa> A powiedz jeszcze, jeżeli chodzi o internetowy, gdyby ktoś przez internet chciał. Kupić. Zapraszamy na stronę www.pelnamoc.pl Czyli tak jak pełnamoc tylko polskie znaki pelnoc.pl Tam jest przejście albo do mojego bloga, albo do księgarni. No, funkcjonujemy jak normalny taki sklep, wysyłamy i są tam również aktualne promocje, aktualne polecenia. Także wszystkim tym, którzy póki co na Chmielną 10 do Warszawy nie mogą przyjechać mm. z różnych powodów, polecam naszą wersję internetową. Również książka może być z moją dedykacją, jedna i druga, plus audiobook. Tylko oczywiście w zamówieniu trzeba to zaznaczyć, dla kogo bardzo dużo takich książek wysyłamy. Przyjeżdżam co jakiś czas, podpisuję i syn to wszystko wysyła. Dzieje się to dosyć sprawnie. Księgarnia jest od trzech lat. Już praktycznie czwarty rok, w związku z tym mamy takie własne know-how, które pomaga nam jakby opanować temat handlu internetowego. Jacko, bardzo dziękuję, że po dwóch bardzo intensywnych dniach zgodziłeś się jeszcze na ten wywiad. Na zakończenie, co, z czym chciałbyś zostawić słuchaczy, co chciałbyś powiedzieć na koniec? Na, na zakończenie chciałbym powiedzieć to, co powiedziałem dzisiaj na wykładzie, że cudów nie brakuje, brakuje zachwytu. Chciałbym powiedzieć, że warto wrócić do tych drobnych rzeczy, które nas zachwycają, do, do tego, co nadaje życiu smak. Czasami to jest ta kawa poranna, czasami to jest modelarstwo, czasami podróże, czy, czy, czy chodzenie po górach i zobaczenie wschodu, słońca czy zachodu, ale życzę wszystkim jak najwięcej zachwytu. Dziękuję, Jacku. Podróżmy. Ja również dziękuję.